Księga Sędziów i będziemy dzisiaj kontynuowali rozważanie tutaj ósmego rozdziału. Jak pamiętacie, ostatnio tutaj przyglądaliśmy się tym przykrym obrazom rozłamu, jaki miał miejsce wśród Izraelitów po tym niezwykłym zwycięstwie, które Bóg dał Godonowi i jego armii to Gedeon wraz z trzystoma wojownikami w cudowny sposób bez wyciągnięcia miecza na swoich wrogów dokonali niezwykłego spustoszenia w obozie 135 tysięcy milienitów. I 120 tysięcy padło natychmiast, czy natychmiast, w trakcie tego ich zamieszania, w tym ich obozie. Jedni drugich razili w tym samym zamieszaniu, które Bóg sprawił w ich obozie jeden drugiego raził, także padło tej nocy 120 tysięcy w obozie milionitów. Reszta zaś rzuciła się do ucieczki, czy tutaj jak gdyby w tym, w tym ósmym rozdziale widzimy, że w rezultacie 15 tysiącom, 15 tysiącom udało się zbiec. Natomiast te 120 tysięcy padło, czy tam na tym polu bitwy, czy też w trakcie tych jeszcze Później gonitwy tych północnych plemion i tych zasadzek, które zastawili nad, nad brodami jordańskimi i tymi wszystkimi, którzy poginęli właśnie w trakcie tego konfliktu, który jeszcze trwał po, po bitwie. I jak mówiliśmy ostatnio, Gedeon nie zatrzymał się, nie uznał, że to już jest zwycięstwo, może iść do domu, teraz odpocząć, ale rzucił się w pościg. Wezwał innych do pomocy i sam rzucił się w pościg za tymi uciekającymi Midianitami i widzieliśmy ostatnio tych Efraimitów którzy wzięli udział w tym pościgu przyłożyli się do tego żeby coś tutaj uczynić i nawet udało im się złapać dwóch książąt Midiańskich, Oreba i Zeba i z ich głowami przyszli do Gedeona i wszczęli z nim kłótnie i zaczęli protestować czemuż to on wcześniej ich nie wezwał czemuż to on wcześniej z nimi się nie liczył czemu to dopiero teraz oni przychodzą przecież oni są tacy ważni i widzieliśmy tą e, pełną łaskawości i łagodności odpowiedź Gedeona w której on Zamiast się z nimi kłócić, zamiast się spierać, zamiast wdawać się teraz w dyskusję, która zatrzymałaby go w tym pościgu, zwraca się do nich w sposób, który niejako podnosi ich ponad niego i mówi, cóż ja byłem w stanie dokonać przy tym, co wy dokonaliście, chwytając tych dwóch księciów miliańskich. I w ten sposób Gedeon załagodził ten spór I w wierszu czwartym czytamy Gdy następnie przyszedł Gedeon nad Jordan Przeprawił się przezeń wraz z trzystu wojownikami Których miał przy sobie Mimo zmęczenia ścigającymi wroga. I na chwilkę zatrzymajmy się i teraz zastanówmy się nad tym, jak sytuacja się rozwija. Oto Bóg obiecał Gedeonowi, że zwycięży tych wszystkich milionitów jak jednego męża. I Gedeon oglądał już rozproszenie większości, czy zniszczenie większości tej armii. I teraz kiedy te 120 tysięcy już padło, między sobą tam, wiecie, pozabijali się, Gedeon mówi to ja dalej ruszam za tymi 15 tysiącami. Pamiętajmy, że nadal jest olbrzymia przewaga. Tu jest 15 tysięcy, a Gedeon ma tylko 300 ze sobą. Ale w tym momencie on już Widząc to, co się stało w tym obozie, widząc to, co Bóg już dokonał, nie ma wątpliwości, że teraz Bóg dokona i tej reszty, że i z, tym, z tą resztą się rozprawi. Mając już takie doświadczenie Bożego działania, mając takie doświadczenie Bożej łaski, w sercu Gedeona widzimy, że tą waleczność się budzi, o której ten anioł pański do niego na początku mówił, kiedy do niego przyszedł. Pamiętacie, jak tam Gedeon chował się i mucił Boże Anioł przed mężu waleczny do niego i do tej pory nie widzieliśmy go jako męża walecznego do tej pory Gedeon wydawał się taki lękliwy, strachliwy i tam potrzebował ciągle tego Bożego zapewnienia, że faktycznie tak będzie Do to runo wykładał i później jeszcze Bóg go wysłał do tego obozu, że posłuchał tego snu Midianity. ale teraz widzimy, że coś tu się zmienia w życiu Gedeona Gedeon faktycznie staje się mężem walecznym i teraz mówi, idziemy dalej nie, nie zatrzymujemy się Idziemy i pędzimy za tymi 15 tysiącami, chociaż nas jest 300 tylko. I pędzi. Pędzi za nimi. Zwróćmy też uwagę na to, że Gedeon tutaj nagle nie doświadcza, wiecie, jakiejś nadprzyrodzonej siły takiej, że Nagle nie staje się jakimś supermenem, który nie męczy się niesłabnie, tylko po prostu ogarnia go jakaś nadprzyrodzona moc, która ją pędzi. Czytamy tutaj w wierszu czwartym, że przeprawił się przez Jordan wraz z 300 wojownikami, których miał przy sobie, i teraz zwróćcie uwagę, mimo zmęczenia ścigającymi wroga mimo zmęczenia ścigającymi wroga dosłownie tutaj w oryginale sprawdziłem są tylko dwa słowa jest powiedziane zmęczeni ścigający i to słowo zmęczeni jest, jest, jest takim słowem które opisuje wyczerpanie słabość czasami ono występuje w kontekście głodu Ci żołnierze są po tych wszystkich nocnych przeżyciach. Po tym całym stresie, wiecie, który towarzyszył yy, temu, temu, temu w ogóle najpierw stawieniu czoła tej olbrzymiej armii. Kiedy było ich jeszcze 35 tysięcy czy 32 tysiące. Tak? I kiedy Bóg tak powoli, powoli coraz zmniejszał ich, aż ich zostało 300. I y, pewnie wszyscy dobrze o tym wiecie, że kiedy jest takie napięcie przed jakimś dokonaniem czegoś. Kiedy, kiedy jesteśmy w takim stresie, wiecie, przygotowania i tego. Kiedy to w końcu się wydarzy, kiedy to w końcu już jest z nami, to ogarnia nas po prostu takie poczucie, że teraz to tylko po prostu położyć się spać. Jak już, jak tak powiem, na tą, na tą górkę już się drapiemy, już jesteśmy na szczycie, to później po prostu się odpocząć. Człowiek, człowiek przeżywa swego rodzaju taki, takie zmęczenie po, po, po, po tym całym napięciu, po tym stresie i po tym cokolwiek. To nie było nawet nie tak jak tutaj. Oni nie mieli jakiegoś wielkiego wielkiej walki, nie toczyli. Oni nie byli tutaj bezpośrednio fizycznie zaangażowani w konflikt. Niemniej jednak te całe wydarzenia doprowadziły do ich zmęczenia, do ich wyczerpania. A teraz, jak popatrzymy na mapę, gdzie oni się znajdowali, w trakcie tego, tych wydarzeń nocnych gdzie jest karkor, gdzie ci książęta Midiańscy się znajdują to jest 60 km tak jak stąd do Pruszcza gdzieś nie? i wyobraźcie sobie na piechotę gonić taki kawał drogi nie wiem kto z was kiedykolwiek pieszo do Gdańska doszedł stąd. to jest wyzwanie a tutaj oni to nie są jacyś wytrawni piechurzy czy coś takiego. To tam ci mężowie po prostu pozbierani po tych siedmiu latach tego głodu, tych, tych, tych, tych, tych wszystkich zmagań z tymi dianitami. I taki kawo za nimi mają gonić. Ale oni się nie zatrzymują. Oni mimo zmęczenia ścigają wroga. Gedeon wiedział, że zwycięstwo jeszcze nie zostało osiągnięte. Bóg powiedział mu zwyciężysz ich jak jednego męża. I on wiedział, że wszyscy muszą być zwyciężeni, że co do jednego musi z nimi wszystkimi się rozprawić. I gdy on wiedział, to nie jest czas, żeby iść do domu, najeść się, pospać, odpocząć, pogratulować sobie Przecież wypędziłem ich. Przecież uciekli z kraju. Przecież już ich nie ma tutaj. Teraz mogę się położyć, mogę odpocząć. Nie. Gedeon wiedział, że tak długo jak te 15 tysięcy tam jeszcze gdzieś jest. Tak długo jego kraj nie jest bezpieczny. Dlatego Gedeon postanowił kontynuować ten pościg. I tutaj bracia, siostry wierzę, że, że dla nas jest to wielki, wielki wzorzec do naśladowania. I myślę, że jest to yy, Wzorzec, który musimy sobie nieustannie przypominać, w różnych formach, Pismo Święte nam go przypomina i wzywa nas różnymi słowami do tego, aby nie zatrzymać się w naszym biegu, aby nie zatrzymać się, kiedy już coś dokonamy, ale nie zrobiliśmy wszystkiego. Nie pogratulować sobie, kiedy jesteśmy już w połowie sukcesu, czy powiedzmy większość już zrobiliśmy, ale coś jeszcze pozostało do zrobienia. Niestety naszą ludzką tendencją jest samozadowolenie z wykonania większości naszych obowiązków. Jeśli większość naszych obowiązków wypełniamy, to już możemy sobie pogratulować, już czujemy się usprawiedliwieni, żeby pewne inne zaniedbać i lekceważyć je jako nieznacząca resztka. Jednak w wielu przypadkach taka postawa może mieć opłakane skutki. Wielu z nas tutaj miało do czynienia z jakimiś pracami w ogródku. Tak, tak patrzę na nas. Ten ma ogródek, ten ma, ten coś tam ma, jakąś trawę posadzoną dlaczego ciągle te chwasty na naszych grządkach wyrastają chociaż tak porządnie wypieliliśmy tak tam wszystko wyczyściliśmy a one znowu tam są no? no dlatego, że nie jesteśmy w stanie wszystkich ich wypielić dlatego, że zawsze coś tam jakieś zostaną a nawet jeśli nam by się to udało to w okolicy mamy ich pełno. U mnie to tam, wiecie, całe łąki tych chwastów. I choćbym mnie tam jak tam pielił, to one tak przyjdą z powrotem. Musiałbym wszystko wypielić na tej grzące i wszystko dookoła wypielić, to wtedy miałbym spokój. Ale tak nie robimy. Tak nie, nie jesteśmy w stanie tak zrobić. I ciągle te chwasty mamy. Czy komuś z Was się może udało? To jest jakiś sukces? On nie ma już chwastów, nie rosną. Nie, nie. Rosną, ciągle są te chwasty. Skąd się biorą te nowe, ciągle mutanty tych wirusów odpornych na najsilniejsze nawet antybiotyki? Tu nie jestem lekarzem, ale trochę coś wiem na ten temat. Często jest tak, że ludzie idą do lekarza i są chorzy i lekarz przepisuje im antybiotyk. I oni biorą ten antybiotyk, ale po trzech dniach już czują się wspaniale. Już w ogóle nie mają żadnych objawów, już ich tam nic nie, nie, nie męczy. I myślą sobie, to sens, ja teraz jeszcze mam do końca tygodnia, to albo 10 dni mam te antybiotyki brać. Jeszcze jutro wezmę, a potem dam sobie spokój. Nie? I okazuje się, że przerywają tą kurację antybiotykową w jakimś tam momencie. Czują się dobrze, nic im nie dolega, wydaje im się. A gdzieś tam w organizmie jeszcze jakieś niedobitki zostały tych bakterii, tych, tych, tego co powodowało to zakażenie. I one, kiedy ich wszystkich nie wykończymy, następują swego rodzaju przeobrażeniu i przeobrażają się w takie superodporne szczepy. Jeśli, jeśli im się to uda, to niejednokrotnie prowadzi to nawet do śmierci takiego pacjenta, ale co gorsza tacy pacjenci stają się zalążkiem zabójczych epidemii. I jakiś czas temu tu w Europie mieliśmy takiego gościa, który z Stanów przyleciał, był zakażony jakimś takim szczepem takich właśnie bakterii, zapalenia płuc i do, i do dzisiaj dnia masę ludzi zakażonych przez niego i są, sądzie tam się z nim sądzą. Bo nie wziął do końca leków i sobie pojechał do Europy chory. Nie dawało mu się, że już jest zdrowe. I rozpoczęła się epidemia taka, że, że ludzie są w strachu o własne życie. Także jeśli dzisiaj niczego więcej się nie nauczymy na tym kazaniu, to chociaż tej jednej rzeczy nauczymy się. Że jak ktoś wam już mówi, jak już ja jestem przeciwnikiem antybiotyków, to, jest to ostatnia rzecz, to jak wiecie, jak ja to jestem ostatni. do Ale jak już dadzą mi te antybiotyki, to do końca. I nie róbmy takiego głupstwa żeby przerwać je w połowie, czy tam kiedyś, jak się już dobrze poczynę. Chociaż to zapamiętajmy z tego kazania. Nic lepszego nie zapamiętamy. Te pozostałe 15 tysięcy milieńczyków mogło być tak naprawdę najbardziej niebezpieczną grupą z całej tej armii. Bo przecież to im udało się zbiec z pola walki. To przecież im udało się przedrzeć przez te brody przez te zasadzki, które tam były zastawione im się udało uniknąć tej całej pogoni tych wszystkich plemion i gdyby, je zostawić, gdyby ich zostawić w spokoi, powiedzieć, A, dajmy sobie spokój już, ty, świętujmy zwycięstwo chodźmy do domu, radować się to oni w konsekwencji mogliby się przegrupować przezbroić uzupełnić swoje braki i uderzyć na nich jeszcze zdwojoną siłą, i na nowo najechać ich w kraj, i znowu podbić ich niewolę. I gdy on wiedział, że to nie jest czas na odpoczynek, chociaż, jak widzimy tutaj, był on i cały jego zastęp zmęczeni, wyczerpani, głodni, wiedział, że to nie jest czas odpoczynku. Jakże ważne jest, abyśmy my Doprowadzili wszystkie nasze dzieła Do końca Do końca Nie zadowolili się, że już zrobiliśmy połowę Nie zadowolili się, że już większość Nie zadowolali się częściowym sukcesem Ale wytrwale dążyli do całkowitego zwycięstwa Dzięki Bogu, że już nie kradniesz Że już nie pijesz że już nie włóczysz się po nocach. Że nie zdradzasz swojego męża, czy nie zdradzasz swojej żony. Dzięki Bogu za to. Wielkie zwycięstwo w Twoim życiu. Ale wiedz, że to jeszcze nie koniec walki. Wiedz, że to nie czas, żeby teraz sobie gratulować i teraz do końca życia opowiadać, jakim Ty byłeś pijakiem i że już dzisiaj nie pijesz. Wiedz, że to jeszcze nie koniec, żeby wadać, jak kiedyś kradłeś, a dzisiaj już nie kradniesz, tylko uczciwie zarabiasz na życie. Nie, jeszcze walka się skończyła. Wiecie, to jest myślę niedobrym sygnałem, kiedy my w naszym życiu nie możemy powiedzieć o zwycięstwach, które dzisiaj są naszym udziałem i o walce, którą dzisiaj prowadzimy, a tylko opowiadamy o naszych starych zwycięstwach. Myślę, że to jest niedobry sygnał. Kiedy my tylko mówimy, jak to kiedyś żeśmy źle postępowali i jak to kiedyś przestaliśmy to robić. I jak to kiedyś Pan nas służył. Jak to kiedyś Bóg czegoś nasze naszym dokonał. A dzisiaj nie mamy nic do powiedzenia o tym, co dzisiaj, co wczoraj, co w zeszłym tygodniu, co w zeszłym miesiącu, co w tym roku. Myślę, że to niedobry sygnał. Kiedyś żyjemy w jakimś tylko historycznej wierze tego co kiedyś się wydarzyło czy dzisiaj już nie mamy żadnych walk do prowadzenia czy dzisiaj nie mamy żadnych wrogów do pokonania czy dzisiaj już nie mamy żadnych sukcesów do osiągnięcia a co z, twoim, z Twoimi wybuchami gniewu nieumiejętnością opanowania Twoich emocji złości a co z jakimiś porządliwymi myślami a co z jakimiś przypadkowymi kłamstewkami czy może jakimś wolbrzymianiu jakiejś kwestii? A co z gruboskórnością? Co z brakiem gorliwości? I całą masą innych, małych problemów. Czy możemy je zignorować? Czy możemy pozwolić im po prostu istnieć, bo przecież już się uporaliśmy z tymi potworami, te 120 tysięcy już mamy rozgromione. Czy możemy teraz te, te 15 tysięcy uciekinierów im podarować? O no nie. Słowo Boże mówi nam walcz, walcz, walcz do końca. Do końca. Nie zatrzymuj się w połowie. Nie, nie zatrzymuj się w jakich, po jakichś wielkich zwycięstwach, kiedy jeszcze są wrogowie. Kiedy jeszcze dalej są sprawy, którymi trzeba się zająć. A my byśmy tak chcieli odpocząć. Nie? Wszyscy lubimy odpoczywać. Ja tak lubię odpocząć. Wrócić sobie po nabożeństwie do domu, zjeść obiad i tak się położyć. Odpocząć. Piękna sprawa. Lubię odpocząć. I wszyscy lubimy sobie odpocząć. Ale w naszym duchowym życiu, bracia, siostry, odpoczynek, taki odpoczynek, w którym my zawieszamy broni wobec naszych wrogów, jest początkiem naszych klęski. Gdyż oni nie zawieszą drogi. Oto czytamy, że diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. On nie rezygnuje, on nie potrzebuje się spać, on nie potrzebuje, tak jak my, odsapnąć. On Nieustannie chodzi wokoło I nieustannie swoje pułapki zasada na nas Nieustannie knuje zamysły Żeby nas na nowo Odepnąć od Chrystusa Uczynić nas bezużytecznymi dla Jego Królestwa Sprawić, żeby nasze życie Legło w ruinie I Nie musimy być tego świadomi Że ta mała rzecz Pozostawiona doprowadzi naszej ruiny. Wiecie, jak wybieracie się w podróż, wystarczy mały kamyk w bucie, żeby nam uniemożliwić dojście do końca. Nie trzeba jakiejś wielkiej skały. Możemy przeskoczyć łatwo wielką skałę, ale łatwo zignorować taki mały kamień w bucie, który tam będzie się uwierał, w tą piętę uwiera, uwiera, aż w końcu zrani tą nogę i uczyni nas tak, takimi, że nie będziemy w stanie dalej iść. Nie. Oto w liście hebrajczyków w X rozdziale i 36 wierszu czytamy, albowiem wytrwałości wam potrzeba. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Ręka do góry, kto już wypełnił wolę Bożą w całej pełni w swoim życiu. Ja nie podnoszę sobie, że ja się zgłaszam, a to tak dla przykładu. <grych> ja, ja muszę swoją opuścić rękę. Ja. Jeszcze mi daleko. A tutaj czytamy, abyś... wytrwałości wam potrzeba, gdy, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, wtedy dostąpili tego, co obiecał. A czego co nam obiecał? Obiecał nam odpoczynek, tak? On obieca nam wieczny odpoczynek, wieczny pokój, wieczną radość, wieczną szczęśliwość. Ale kiedy to będzie? Teraz, tutaj na ziemi? Możemy się tego spodziewać? Tutaj mamy zaczątek tego. Tutaj mamy jakiś pierwiastek tego. W jakiejś mierze od czasu do czasu, gdzieś doświadczamy tej niebiańskiej radości. Tego, ten pokój prze, prze, przenika nasze serca, kiedy jesteśmy w pośród tych różnych zmagań tak dalej. Ale nie możemy spodziewać się, że teraz tutaj na ziemi już dojdziemy do takiego stanu, kiedy wszystkie zmagania, wszystkie te problemy, wszystkie te wysiłki, te wszystkie wojny znikną. Nie, drogi bracie, droga siostra. Nie spodziewaj się. Tutaj na ziemi Słowo Boże mówi staczaj dobry bój wiary. Bój. Walka. Zmagania. I nic innego. Nie załamuj się, droga siostra. Nie mów miła kochana, że to już, już tak ciągle trzeba walczyć i kiedy wreszcie odpoczniemy. No nie odpoczniemy tutaj. Trzeba walczyć. I nie można się poddać I nie można się zatrzymać. I nie można patrzeć i już tyle powiedzieć, że już tyle dokonałem, że już tyle przecież tego. Dajmy sobie spokój. Nie. Jeśli się zatrzymasz, to wiedz, że Twój wróg się nie zatrzymał, się odwróci i uderzy na ciebie. To jest dwojoną siłą. Jakub pisze w swoim liście, zaczyna ten list tymi słowami, czy tam w pierwszym rozdziale od trzeciego wiersza, mówi Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego. Wytrwałość. Wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego. To, znaczy, to, to, to znaczy, że trzeba być wiernym. To znaczy, że trzeba być do końca robić to, co się zaczęło. Nie zatrzymywać się w połowie, ale wytrwałość to znaczy, że ktoś, jak się gdzieś nakieruje i zamierza mierze do końca dojść, to idzie i nie zatrzymuje się w połowie drogi. Pan jest mój taki człowiek, który tak do Królestwa Bożego chce wejść sobie, wiecie, i się oglądać, wsteć, tego to w ogóle się nadaje do Królestwa Bożego. Nie nadaje się taki człowiek. On szuka takich, którzy jak skierują swój wzrok na to Jego Królestwo, to będą wytrwale, wytrwale dążyć. Tacy się nadają. Oczywiście nikt z nas nie ma w sobie takiej wytrwałości. Wielu z nas w sobie mamy, widzimy tą słabość, braku tej wytrwałości. Ale jeśli zanim pójdziemy i mamy w sercach pragnienie, żeby dojść do końca, to On obiecuje nam łaskę i pomoc i wsparcie. I to, że On z nami będzie szedł w tym jarzmie, i On nas będzie w tym kierunku pociągał. A my tylko się nie zatrzymujmy. My tylko nie, nie, nie, nie padnijmy jak ten wół, który niemożliwia pracę temu drugiemu. Tylko poruszajmy tymi naszymi kopytami i On nas będzie ciągnął. Bądźmy tylko wytrwali w tym, do czego nas powołał. Bądźmy tylko wytrwali wierni w tym, co nam powierzył. W tej odrobinie łaski, którą każdemu z nas dał. Bądźmy tylko wierni w tym, co mamy. A On się o resztę zatroszczy. Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagani, i nie mający żadnych braków. Ktoś ręka do góry, że już tam dotarł? Doskonały, nienaganny, nie mający żadnych braków. Ja takiego jeszcze nie spotkałem poza Panem Jezusem na słowach, na stronach pisma. Taki jest nasz cel. I nic mniejszego. Nic z takiego w świecie ludzkiego, co porównamy z kimś tam, że jesteśmy lepsi od tego, czy od tamtego, czy od świątego. Nie. To, to, to, to nasze mogą być ludzkie jakieś pomysły. Nasze jakieś ludzkie standardy. Bóg stawia przed nami taki standard. Wytrwałość niech Was prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych dachów. I tak długo jak tam nie jesteśmy, to znaczy, że jeszcze musimy być dalej wytrwali, dalej dążyć, dalej się zmagać, dalej walczyć, nie zatrzymywać się. Tak długo jak w takim miejscu się nie znajdziemy, to bądźmy skromni z gratulowaniem sobie, sklepaniem się po plecach i mówieniem, jakim to wielkim mężem jesteś Bożym, czy jaką to wielką wierzącą, dobra siostra. Bo jeszcze nie jesteśmy, jeszcze nie osiągnęliśmy Jeszcze nie dotarliśmy Jesteśmy jeszcze nadal pielgrzymami w drodze Jakub kończy ten list Mówiąc, oto za błogosławionych Uważamy tych, którzy Wytrwali Za błogosławionych Za szczęśliwych uważamy tych, którzy wytrwali I mówi, słyszeliście O wytrwałości Hioba Tutaj w tym zborze wiele słyszeliście o wytrwałości Hioba Przez rok żeśmy o tej wytrwałości Hioba mówili i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce, litościwy i miłosierny jest Pan. Więc tutaj Jakub nam przypomina tego Hioba jego wytrwałość. I mówi zobaczcie, jakim się wytrwałem był, i teraz patrzymy na Niego, na jego historię czytamy i znamy ją do końca, i wiemy, o ten błogosławiony mąż ten Jeow jakże Bóg, Bóg jaki już koniec mu zgotował, jakże wspaniale później Bóg to wszystko obrócił ku dobremu w jego życiu. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Myślcie, że z nami inaczej zamierza postąpić? Jeśli my okażemy taką samą wytrwałość? Czyż nie po to Jakub o tym Hiobie mówi? Czyż nie po to nam jego przykład przywodzi na myśl? Abyśmy byli pokrzepieni tą myślą, że chociaż są takie godziny, jak Hiob miał, kiedy ta ciemność go ogarnęła, jego duszę i zwątpienie, i zniechęcenie i poczucie, że wszyscy go porzucili że, że nikt go nie lubi, że jego rodzina się od niego odwróciła, że jego przyjaciele z niego kpią, że ci, którzy on tak pomagał, teraz odwrócili się do niego plecami i poszli wszyscy i, i, i Jod ja to wszystko przeżywał, pamiętacie te wszystkie jego cierpienia, jego zmagania ale wytrwale szukał Boga, ale w tej odrobinie wiary, którą jeszcze miał w sercu i, i ciągle go szukał, ciągle mówił, Panie wiem, że jesteś, jesteś pomożesz, przeprowadzisz i był wytrwały i nie poszedł za tym głosem diabelskim aby przekląć Boga aby odwrócić się od Niego aby zaprzeć Jego i widzimy jaki koniec Bóg Mu zgotował a więc w tej samej myśli Boże Słowo zachęca każdego z nas do wytrwałości do wytrwałości nie zatrzymywania się Kiedy on zmęczony Przychodzi do Sukot I rzekł do mężów Sukot Dajcie po buchenku chleba wojownikom Którzy mi towarzyszą Gdyż są zmęczeni A ja jestem w pościgu za zebachem I Salmuną. Królami Nibieńskimi Lecz naczelnicy z Sukot Odpowiedzieli Czy dłonie zebacha I salmony są już w Twoich rękach? Że mamy Twojemu zastępowi dać chleba? I rzekł Gedeon Dobrze Lecz gdy Pan Wyda zebacha i salmunę W moje ręce będę młócił wasze ciała cierniami pustynnymi i głogiem. Stamtąd ruszył do Penuel i przemówił do nich podobnie, czyli znowu prosił ich o chleb dla swoich wojowników. A mężowie z Penuel odpowiedzieli mu tak samo, jak odpowiedzieli mężowie z Sukot. Rzekł wtedy również do mężów z Penuel, gdy powrócę całą, zrównam z ziemią warownia. Więc widzimy tutaj, Gedeon rzeczywiście się zmienił. Może jest inny człowiek niż wcześniej. Gedeon się dramatycznie zmienia. Sukot i Penwell to miejsca, szczególnych przeżyć patriarchy Jakuba. Jeśli pamiętacie jego historię, kiedy wracał od Labana, po tych tam całych latach życia z Labanem i jego kombinacji i oszustw, zanim te dwie jego córki w końcu wziął i jego dzieci i uciekał przed nim, to tam właśnie powracając do domu zatrzymał się w tych dwóch miejscach. I najpierw Sukot budował szałasy i to miejsce Sukot znaczy szałasy, a później w Penuel to było miejsce, gdzie zmagał się z tym aniołem w nocy I, to, i nazwa tego miejsca znaczy skierowany na Boga zwrócony twarzą do Boga Sukot i Penuel miejsca o takiej historii miejsca miejsce szałasów to, to miejsce kojarzy się z odpoczynkiem miejscem gdzie wiecie można się schronić przed tym słońcem tam gdzie jak, jak Jakub wtedy ale dla Gedeona to miejsce nie było miejscem schronienia. Miejsce Penuel to zwrócony twarzą do Boga, miejsce spotkania z Bogiem, Bożej obecności, Bożej przychylności. Ale i tutaj Gedeon nie spotkał się z żadną przychylnością, ani reprezentacją Bożej dobroci, Bożego błogosławieństwa. Ale w obu miejscach spotkał się z drwiną. W obu miejscach spotkał się z postawą Czemu my Ci mamy, mamy pomóc zwróćmy uwagę, że Gedeon nie oczekiwał, że oni tutaj, wiecie, czerwony dywan rozwiną przed nim że otworzą bramy miasta i wysył jakieś święto o Gedeon, nasz wyzwoliciel przyszedł, festiwal urządzą dla Gedeona i tam na tego go zaproszą jego, jego wszystkich tych obywateli że klucze do miasta mu wręczą, proszę bardzo nasz wyzwoliciel, teraz tutaj rządź nad nami nie, on po prostu prosi o chleb mówi moi wojownicy są zmęczeni jesteśmy w pościgu Narażamy nasze własne życie, żeby ratować nasz naród i również Was. Dajcie chleba. Pomóżcie, dajcie to co możecie, żebyśmy nabrali trochę siły, żebyśmy się pokrzepili, żebyśmy mogli dokonać tego zwycięstwa. A ci, wiecie, mieszkańcy z tych miast dopiero co widzieli te 15 tysięcy z uciekających tych milionitów. I patrzę, tutaj ten Gedeon z taką grupką i my, co on wyrabiał? myśli, że on tam ich złapie, te 15 tysięcy. I gdzie, mówi, gdzie masz ich ręce? Czy już ich pokonałeś? Czy ty myślisz, że ty sobie poradzisz z nimi? Innymi słowy. To wyrażenie, czy, czy, czy ich ręce są w twoim ręku, to oznacza. Czy już ich zwyciężyłeś? Czy już ich pokonałeś, żebyśmy my ci dawali chleb? Czy ty sądzisz, że ty poradzisz sobie z tymi 15 tysiącami, z tą grupką 300 zmęczonych żołnierzy? To jest człowieku. A więc ich słowa są słowami zniechęcenia dla Gedeona, są słowami drwiny z Gedeona, są słowami, w których nie ma ani krztywiary w Boga, a więc są też słowami obrazy dla Boga tego, że Bóg faktycznie przemówił do Gedona, że Bóg go rzeczywiście powołał. Oni nie patrzą, wiecie, na te 120 tysięcy, które wpadło. Oni kalkulują sobie, że nie ma co ryzykować. Te miasta były na granicy państwa. One znajdowały się, wiecie, na, na, na niedaleko granicy z milionitami. I co ci ludzie sobie mogli myśleć? Co oni mogli kombinować sobie w swoich sercach? Jak my teraz pomożemy Gedonowi, jak my mu damy chleb i potem tych 15, 15 tysięcy czyli tam ich jest jak oni zdepczą tego Gedeona to co oni zrobią? oni wrócą się i nas za gardło wezmą i wyście dali mu chleba? to wytra za to odpowiedź a? tak jest kiedy mamy do czynienia z, z najeźdźcą to teraz spróbujcie wesprzeć tego który walczy z tym najeźdźcą to co czego możecie spodziewać się od najeźdźcy? że najeźdźca was zdepcze was ukaże za to więc ci ludzie w tych miastach kombinowali sobie, jakby Gedeon już wiecie miał ich ręce, jakby już był zwycięzcą. O, to wtedy my będziemy służyć Gedeonowi. Oczywiście, pójdziemy za zwycięzcą. Ale póki co, to jeszcze nie widać, żeby Gedeon był zwycięzcą. Póki co, to jeszcze nie widać, żeby on tutaj już, już, już faktycznie ich przezwyciężył. Więc czemu mamy ryzykować? Czemu idziemy tutaj ryzykować? Że teraz pomożemy mu, a później my za to gorzko zapłacimy. Widzicie? I tak sobie byli Izraelici tacy byli, którzy sobie kalkulowali, którzy kombinowali. I dzisiaj niestety w kościele tak też nie brakuje. Takich właśnie kombinatorów, którzy są w kościele, ale to dlatego, że wydaje mi się, że coś z tego skorzystają I teraz tutaj, że yy, że to będzie dla nich jakimś zyskiem, że to będzie dla nich tutaj jakimś, jakąś korzyścią. I oni tak naprawdę służą Bogu tak długo, jak, jak Bóg im, wiecie, daje to, czego od Niego oczekują. Jak tylko przychodzi sytuacja, kiedy nie ma pewności, czy faktycznie Bóg będzie górą w tej sytuacji, w ich mniemaniu oczywiście, to oni już są z rezerwą, żeby wiecie, teraz i za Bogiem. Jak, już, jak przychodzi już do tego, żeby coś poświęcić dla Boga, coś zaryzykować dla Boga, coś, coś takiego zrobić, co wymaga rzeczywiście wiary, o, to oni się na takie coś nie kwapią. Oni mówią, najpierw nam pokaż... Yy, yy to zwycięstwo Boże. Najpierw my chcemy zobaczyć, że to już faktycznie zwycięży. Oni by chcieli, wiecie, służyć Panu Jezusowi, jak już tysiącletnie królestwo zapanuje i wtedy wszyscy wrogowie będą położeni. Wtedy oni jak najbardziej, oni wtedy chętnie za Jezusem pójdą. I będą... Ale dzisiaj tak, kiedy to trzeba, wiecie, tak coś poświęcić, coś zaryzykować, z czegoś się, czegoś się wyprzeć i, i tak mówią, ale czy na pewno, wiecie, czy to tak na pewno, na pewno to będzie, nie? Tak Nie są pewni, czy Pan Jezus tak na pewno zwycięży. Bo przecież tak coraz więcej tych różnych złych rzeczy na świecie. Wydaje się, że diabeł coraz bardziej tutaj sobie pozwala i, i panuje. I że ca, cała masa różnych rzeczy się dzieje, które jakoś tak nie są po ich myśli. I tak nie są pewni do końca, czy to rzeczywiście, to rzeczywiście tak będzie, jak tam jest napisane. Czy tak rzeczywiście warto tak teraz ryzykować całym naszym życiem tutaj za Panem Jezusem dla Jego Królestwa. Czy nie lepiej tak, mieć taki, taki pewien zdrowy dystans, wiecie, nie? wobec tych spraw. Tak za bardzo się nie poświęcać. Tak za bardzo się nie dają, Bo wtedy można stracić. Można po głowie dostać. Więc są i tacy, którzy taką postawę przyjmują, jak ci mężowie spenuły. Mężowie, którzy są jak, jak, ta, jak ta trzcina na wietrze. Zależy, gdzie mocniejszy wiatr wie, to oni tam gotowi są pójść. Jak Midianici będą grą, to oni Midianici tam będą służyć. Będą się przed Midianitami kłaniać, będą grzeczni dla Midiani, To żeby Midianici też ich łaskawie potraktowali. A jak Gedeon już zwycięża, jak Gedeon już będzie miał, wiecie, tamtych, to oni oczywiście, tak, wtedy Gedeona przyjmą z otwartymi ramionami. Jak, jakbyś miał ich ręce, to pewnie wtedy damy ci chleba, nie? Ale teraz? Nie. Teraz nie ma chleba. A? Gdy on nie ma czasu, żeby się z nimi rozprawić w tej chwili. Gdy on nie zamierza teraz szturmować ich miast, nie zamierza się z nimi teraz sprzeczać znowu. Wierzę, Bóg powołał go do rozprawienia się. Mówię, jak oni dadzą mi chleba, Bóg da mi siły bez tego, żeby dogonić tych medianitów. I jak Bóg pozwoli, zobaczymy za tydzień. Bóg da mu siły i rozprawi się z tymi mianitami. Ale na tym etapie, gdy on mówi, jak wrócę, to wiedzcie, że się z wami rozprawię. Wiedzcie, że za waszą niewiarę, za wasze podejście, rozprawia się z wami. I to surowo się rozprawia. I tak się stało. Tak się stało. Gedeon pojmał tych książąt mediańskich, Wiersz 13. A gdy Gedeon syn Jasza wracał z walki od przełęczy Hares, pochwycił pewnego młodzieńca spośród mężów sukot. Wypytał go, a on wymienił mu naczelników starszych, Sukot, w liczbie siedemdziesięciu siedmiu mężów. Potem przybył do mężów Sukot i rzekł, oto Zebach i Salmuna, z powodu których zelżyliście mnie, powiadając, czy dłonie Zebacha i Salmuna są już w Twoich rękach, że mamy dać Twoim zmęczonym wojownikom chleba? Następnie kazał pojmać starszych miasta, wziął też ciernie pustynne, i gług. I wysmagał nimi mężów suko. Dosłownie to jest użyte słowo, bardzo po, po, powszechne słowo w języku hebrajskim, jada. To słowo znaczy wiedzieć, albo sprawić, żeby ktoś wiedział. Innymi słowy, uczyć. I w wielu przykładach tutaj czytamy: Wziął Bóg i nauczył nimi mężów suko. To jest dosłowne tłumaczenie: nauczył ich. Zapraszam do klasy. Teraz będziecie się czegoś uczyć. To nie była taka klasa z wygodnymi krzesełkami jak tutaj. Tylko głogiem i ciernią. Bardzo ostro ich nauczył. A czego się chyba nadzieję nauczył? Oni czegoś się dowiedzieli o sobie. O swojej postawie tchórzostwa. O swojej postawie takiej zachowawczości. O swojej postawie Niechęci dzielenia się z tymi, którzy są w potrzebie. Myślę, że kiedy te ciernie i te głogi rozdzierały ich plecy, czego się tam nauczyli? I wielu ludzi nie da się inaczej nauczyć, jak tylko ciernią. wielu ludzi nie da się nauczyć inaczej, jak tylko głogiem. Kiedy Bóg posyła te rzeczy do naszego życia, kiedy nas tak uczy... Obyśmy się czegoś nauczyli. Oby te lekcje nie stały się tylko, wiecie, bolesną lekcją, która... bolesnym raczej doświadczeniem, która nie przyniesie dla nas żadnej lekcji. Że wrócimy do domu, wiecie, z poranymi plecami dalej będziemy robić to samo. To jest tragedia. Obyśmy, kiedy Bóg nas karci, kiedy nas smaga, kiedy nas doświadcza, kiedy posyła do naszego życia różne rodzaju cierpienia. Obyśmy uważnie nastawili naszych uszu Zadawali sobie pytanie, jakiej dobrej lekcji mam się z tego nauczyć? Co Bóg próbuje powiedzieć mi? Jeśli nasza reakcja najczęściej jest, w ogóle my nie, nie szukamy lekcji, kiedy takie rzeczy się dzieją. My szukamy po prostu ratunku, ucieczki od tych rzeczy. Ale jakże często powinniśmy bardziej szukać lekcji. I szukać tego, co Bóg próbuje do nas powiedzieć przez te rzeczy. I nauczyć się czegoś. Bo czasami jest tak, że inaczej się nie nauczymy po prostu. Że inaczej się po prostu nie chcemy słuchać. Ja to mogę z tysiąc kazań powiedzieć do siebie i do was, i tak nie usłyszymy. Ale kiedy Bóg weźmie te głogi i te ciernie, nas po plecach raz porządnie da nam, jak nastawi mucha, to usłyszymy od razu, co on chciał powiedzieć. Czasami jest tak, że do, tak, do tego momentu nie chcemy słuchać. Tak, tam Gedeon mógł ich prosić, mógł ich błagać, I nie czuli byli. Nie byli wrażliwi na to, że tam ci są głodni, tamci poświęcają, to ich nie interesowało. Oni się czuli, oni są w miasteczku są bezpiecznie tego im jest dobrze. Co oni do tego się poświęcali dla Gedeona? Ale kiedy Gedon ich wyciągnął tą pustynię i tam ich tymi cierniami potraktował, mam nadzieję, że coś w wymyśleniu zaczęło się zmieniać. Zaczęli inaczej myśleć. Jeszcze ostatnia tylko uwaga i kończymy. Zwróćmy uwagę tutaj, że Gedon, kiedy oni odmówili mu kiedy, kiedy przyjęli wobec niego taką postawę, dał im słowo ostrzeżenia. Powiedział, Zwróć uwagę, że Gedon to, co mówi, nie mówi, wiecie, w takim, jeśli zwyciężę. On, on już jest pewny, że on zwycięży. On wie, że on wróci. On wie, że Bóg mu da to zwycięstwo. W tym momencie już w sercu Gadona nie ma wątpliwości. Bo jak wrócę, to zobaczycie, co z wami zrobię. Tamci mówią, o, czy ty, sobie się uda? A on nie, on, ma, on nie ma wątpliwości. I mówi, ja wrócę na pewno i z wami się porozmówię. I daje im to słowo ostrzeżenia, daje im to słowo napomnienia, mówiąc, Zobaczycie co z wami się stanie, jeśli macie taką postawę. I myślę, że tutaj mamy taki obraz też tego, co, co, co Bóg czyni w naszym życiu. Że On kieruje do nas ostrzeżenia. I gdyby ci mężowie z odwiecie, wiecie, w końcu on poszedł już, ale oni się upamiętali, pomyśleli sobie ludzie faktycznie, on może zwycięży, może... Jakby tam w końcu bierzemy ten chleb i wysyłamy za nim. gedonie przepraszamy Ciebie. Y, y, przyjmij ten dar. Y, y, głupio powiedzieliśmy. Y, tutaj żeśmy niewłaściwie Cię potraktowali. Faktycznie, okazaliśmy się ludźmi bez wiary i bez honoru. Y, y, tchórzami. Przebacz nam. Proszę, przyjmij ten, ten chleb. Y -y. Posil się i niech Bóg da Ci zwycięstwo. Gdyby taką postawę jeszcze przyjęli, wiecie, po tych słowach Jego, jego gruźb, wierzę, że on by wiecie... Zmiękło obie jego serce i już by nie, nie, nie wykonywał tej groźby, kiedy oni by tak się ukorzyli, prawda? Ale kiedy się nie ukorzyli, to Gedeon był wierny swojej, swojej obietnicy. I to, co obiecał, to zrobił. I nie spodziewajmy się, że z Bogiem będzie inaczej. Kiedy Bóg nas ostrzega, kiedy Bóg mówi upamiętaj się człowieku, nawróć się przyjdź do mnie i pozwól, żebym zmienił Twoje życie. A wtedy mam dla Ciebie życie i dobre moje dary. W pośród cierpień, w pośród doświadczeń, w pośród zmagań, ale ostatecznie życie w całej pełni i w całej obfitości. Ale mówi, jeśli nie, to wiedz, że jesteś pod moim gniewem. Jeśli nie, to wiedz, że czeka Ci piekło. Jeśli nie, to wiedz, że nie tylko Twoje plecy będą zorane, ale całe Twoje ciało na wieki, na wieki wieków będzie w bólu, który nie ma końca. I tak jak Boże obietnice wszystkie są taki, amen, i Bóg wszystkich ich spełni, tak samo wszystkie Jego groźby są taki, amen to nie znaczy, że Bóg chce to, to uczynić, to nie znaczy, że Bóg będzie miał w tym przyjemność i rozkosz, ale Bóg w swojej sprawiedliwości ostrzega człowieka i zapowiada karę człowiekowi. Jeśli człowiek lekceważy, to jeśli człowiek drwi sobie, z tego, że człowiek mówi, a gdzie tam to Twoje zwycięstwo, gdzie to Twoje królestwo, ty lat zapowiedziane, wszystko tak jak było, toczy się. Kiedy zaczynamy tak jak mężowie z patrzeć i kalkulować, co nam się bardziej opłaca, bo jesteśmy w miejscu, w którym tak jak oni kiedy Bóg nas weźmie w swoje ręce będzie już za późno, żeby się upamiętać będzie już za późno, żeby wtedy dać chleb wtedy będzie już za późno, żeby cokolwiek zmienić wtedy możemy czekać tylko na Jego surowość Słowo Boże ostrzega nas przed taką postawą i mówi nam straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego i spotkać się z Jego gniewem Słowo Boże mówi więcej, mówi uciekajcie przed nadchodzącym gniewem Bożym. Ja, Gdzie mamy uciekać? Jest tylko jedno miejsce. Jest tylko jedno miejsce, gdzie możemy uciec. Do Jezusa Chrystusa. Który na siebie wziął ten gniew. I który każdemu, który do Niego przychodzi, zapewnia wolność od tego gniewu Bożego. To jest jedyne miejsce. I pozwólcie, że zakończę zadając pytanie. które nawiązuje do, tych, do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy i do tego, o czym ostatnio mówiliśmy. Za czyim przykładem podążamy w naszym życiu? Czy idziemy za przykładem Efraima, który uważał siebie za kogoś ważnego i kogoś takiego, żeby wszyscy inni radzili się go i liczyli się z nim? Czy idziemy za przykładem takich ludzi, których, których nieważne jest, wiecie, sprawa Królestwa Bożego, to jest druga, drugorzędna sprawa. Pierwsza sprawa to jest moja pozycja, moja, moje zdanie. To, to ja się liczę. Czy idziemy za takim przykładem Izraelitów. Czy idziemy za przykładem tych właśnie mężów z Sukot i Penuel, którzy myśleli o własnej skórze, którzy w pierwszej kolejności liczyli się z własnymi zyskami, którzy nie chcieli się narażać i którzy nie chcieli ryzykować niczego ale którzy chcieli być po prostu w miejscu, gdzie będzie bezpieczny. Czy idziemy za przykładem tych wojowników Gedeona, którzy patrzyli na tego, którego Bóg wyznaczył jako Zbawiciela. Którego Bóg powołał jako tego, który miał przynieść zbawienie ich narodowi. I chociaż jestem pewny, że nie rozumieli wielu rzeczy z tego, co Gedeon robił. Chociaż niejednokrotnie w ich sercach pojawiały się pytania i wątpliwości, co to będzie, jak to będzie, jak oni sobie poradzą. A jednak wiedzieli, że Bóg go powołał, Bóg za nim stoi Bóg tego dokonał. Oni nie musieli wszystkiego rozumieć, ale oni mieli wiarę, że to jest ten, którego Bóg wybrał, to jest ten, którego Bóg wyznaczył. I oni byli wierni i szli za Jego przykładem. My oczywiście nie idziemy za Gedeonem, idziemy za kimś daleko większym, kogo Gedeon tylko reprezentuje. Idziemy za Jezusem Chrystusem. I czy idziemy faktycznie za Jego przykładem? Czy rzeczywiście jesteśmy pośród tych Izraelitów, którzy byli w jego armii? Czy jesteśmy w tej garstce, którzy patrzyli na swojego wybawiciela i szli za Nim wiernie. I byli gotowi być głodni, być zmęczeni, być odrzuceni nawet przez swoich braci, odprawieni od drzwi, kiedy prosili ich o pomoc. Ale jednak wierni nadal nie zatrzymywali się mimo zmęczenia ścigających w rogach. Mimo zmęczenia wytrwale dążący do celu, który Bóg im wyznaczył. Ja wiem, że wszyscy znać odpowiedź. Jak tutaj podaję wam pytanie i odpowiedź A, B, C, która jest dobra, to wiecie, wszyscy, która jest dobra odpowiedź. A no to nie o to chodzi o to, dobrze odpowiedzieć na teście. Chodzi o to, żeby zbadać swoje serce. Z dobrze przed Bogiem zastanowić się, gdzie ja jestem, jaka jest moja postawa, co, co moje życie mówi mi, co, co moje czyny? o czym one świadczą, gdzie ja jestem. Jaka jest moja postawa. Nie chodzi o to, żeby dobrze odpowiedzieć tutaj na teście. Chodzi o to, żebyśmy przed Bogiem w świetle tego słowa spodali nasze serca. Żeby jeśli gdzieś dostrzegamy tą postawę frajmitów, postawę pychy, postawę gotowości na deptanie innych, dlatego żeby nasza racja była na górze. Jeśli widzimy w sobie tą postawę tych mężów Sukot czy Penuel, abyśmy pokutowali z tego. Abyśmy prosili Boga o przemianę, o odwagę. O całkowite o postawę takiej całkowitej wierności naszemu Zbawicielowi, podążania za Nim, bez względu na koszty, bez względu na ryzyko, bez względu na cokolwiek. Abyśmy patrzyli na Niego i z wiarą wiedzieli, że to jest Ten, którego Bóg wyznaczył. I szli za Nim, wiernie, całym sercem. Gotowi na wszystko, do czego On nas poprowadzi. Wstańmy do modlitwy, proszę. Drogi Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które kierujesz do nas jako słowo ostrzeżenia, jako słowo napomnienia, jako słowo wezwania do badania naszych serc, naszego życia, jako słowo zachęty, by nie zatrzymywać się w tym biegu wiary, by nie poprzestawać na tym, co już się wydarzyło, na tym, co już nam własce swojej dałeś i czego dokonałeś ale aby wytrwale biec w tym wyścigu, który jest przed nami, dążąc do pełni, dążąc do doskonałości, dążąc do pełni wymiarów Chrystusowej, starając się ze wszystkich sił, które nam udzielasz, do bycia wiernymi Tobie we wszystkim, w małych i wielkich sprawach. I tak przepraszamy za tą postawę czasami zniechęcenia w naszym życiu i postawę rezygnacji, i postawę jakiegoś takiego szukania jakichś wygodniejszych, łatwiejszych rozwiązań, Przepraszamy za to, kiedy nasze własne racje i nasza pozycja staje się pierwszoplanowa. Przepraszamy, Panie, za to, kiedy kierujemy się lękiem przed ludźmi, kiedy ulegamy tym naciskom naszych obaw i naszych wyobrażeń tego, co może z nami się stać. Wybacz nam, Panie, kiedy Zamiast wiernić i służyć, zamiast wesprzeć Twoje dzieło, obawiamy się poniesienia zbyt wielkich kosztów i obawiamy się narażenia się na jakieś ryzyko. Panie, prosimy, byś przemieniał nasze serca. Abyśmy patrząc na to Słowo wzięli sobie i my do serca lekcję, Abyśmy uwierzyli, że Ty jesteś zwycięzcą, że Ty prawdziwie jesteś tym, który już zwyciężył, a którego zwycięstwo w całej pełni się zamanifestuje w Twoim czasie. Kiedy wszyscy twoi nieprzyjaciele staną się podnóżkiem Twoich nóg, kiedy zatriumfujesz w fale i obdarzysz swoim królestwem tych, którzy Ci wiernie służą, odrzucisz precz tych wszystkich, którzy Ci <try> Powątpiewają w Twoje zwycięstwo. Tych wszystkich, którzy połowicznie Ci tylko służą. Tych wszystkich, którzy tylko idą za Tobą, kiedy jest dobrze, kiedy wieje pomyślny wiatr. Daj Panie, byśmy usłyszeli dzisiaj Twój głos i w świetle Twego Słowa badali nasze serca i upamiętali się z tego wszystkiego, co Czyni nas podobnymi do mężów Zefraima, Sukot i Penuel. Prosimy o Twoje działanie w nas, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. jeszcze bracia, siostry do Modlitskiego. Dziękuję burczy za to wskazanie, za tą zachętę nocą Twojego słowa. Żeby nie, nie trwać w jakichś złych postawach, żeby odrzucić to, co to by się nie podobało. I, I za tym.. Najlepszym wzorem, dzięki za to, że u Ciebie jest tak, że jest czas, że, że nie jest za późno, że teraz jest czas, kiedy możemy to uczynić i pomóż nam też nie odkładać tego na kiedyś tam, ale teraz, jeśli słyszymy ten głos, właśnie pójść za tym głosem i wracać się od tego, co to by się nie podoba. Dziękujemy za tą możliwość, za, za tą zachętę. Dzięki Cię.